Podziemie podcastu, odcinek szesnasty, najedziemy na premiera. jaśnie oświecony szanowny Donek jest najwspanialszym politykiem Unii Europejskiej i mieli go nawet zaciągnąć do koryta jako zastępcę szefa komisji to może parę słów o tym jak zamierza zniszczyć naszą gospodarkę i cóż Zaskoczy was pewnie fakt, że Tusk spotkał się z Małyszem. I o ile to nie jest jakieś e, niesamowicie... E, nie wiem... No, kurde, słowa mi brakuje. O ile to nie jest jakimś e, wielkim newsem, o tyle śmieszne jest <śmiech> to, co... Co powiedział do, do skoczka naszego pierwszopolskiego? E, otóż pan Tusk Szanowny się spotkał z Adasiem. No to o co chodzi? No i chodzi o to, że według wirtualnej Polski powiedział tak. wszyscy jesteśmy trochę lepsi i trochę inni, tacy odważniejsi, dzięki temu, że zobaczyliśmy, że pan, taki najprawdziwszy z Polaków, skromny, nie pcha się tam, gdzie nie trzeba, a równocześnie pokazał pan całemu światu, że można być pierwszym, najlepszym, najwybitniejszym. I teraz tak. Eee, panie Donaldzie, że tak se pozwolę e, rzeknąć Skoro pan Małyż jest najprawdziwszym z Polaków, to oficjalnie Polakami nie jesteśmy w takim razie, albo jesteśmy nieprawdziwymi, albo prawdziwymi tylko tak trochę, bo przecież Małysz jest najprawdziwszy. Ale dodał pan, że jest skromny, czego tobie, Doniu, kurde, życzę, żebyś w końcu przestał się pchać tam, gdzie cię nie trzeba. Czyli do polityki, wypieprzaj, bo już wystarczająco dużo krwi Polakom napsułeś, wystarczająco naszą gospodarkę rozpieprzyłeś. Żegnaj, nie chcemy cię tu. Mm, I co? Równocześnie pokazał pan całemu światu, że można być pierwszym, najlepszym, najwybitniejszym. No, więc panie Donku, aby być pierwszym, najlepszym, najwybitniejszym, proponuję ćwiczyć, trenować skoki narciarskie. E, bo zaiste jest to powód do sukcesu. Do, do, do wróć. Co ja mówiłem? Aha, zaiste jest to dziedzina, w której no trzeba być dobrym, żeby się wybić. Szczególnie jeśli patrzy się na obecną elitę. No ale nic. Drugi news odnośnie pana Tuska i tego, że no z ekonomią i z logicznym myśleniem ma on Niewiele wspólnego. Ale to po zmianie podkładu. No, otóż... Co dobrego chce zrobić nasz premier? Co on chce zrobić? Chce wprowadzić euro. A mianowicie... Eee, rozkazał, by Polska przystąpiła do Paktu Euro+, Plus, ponieważ, jak stwierdził, Polska wydaje się krajem najlepiej przygotowanym spoza strefy euro, aby do Paktu przystąpić. I jakże bardzo się mylisz, Doniu. Na rozpoczynającym się w czwartek szczycie Unii Europejskiej Polska zadeklaruje zamiar wejścia do Paktu na rzecz konkurencyjności, który przyjął nazwę Pakt Euro+. Plus. I do tego paktu przystępuje Polska i, i... Gdzie to jest? O, po wstępnych deklaracjach rządów, które mają zostać formalnie powtórzone na szczycie w Brukseli, szacuje się, że w pakcie będą 22 kraje, 17 z Eurolandu, plus, plus 5 spoza... Czemu podkład jest tak głośny? Plus 5 spoza. Poza nim pozostaną Wielka Brytania, Szwecja, Czechy, Węgry i najpewniej Rumunia. I szacunek dla tych 5 krajów, które są, które logicznie myślą i mają w dupie euro. Przecież czym Wielka Brytania i Szwecja wychodzą na tym najlepiej. <śmiech> Według polskich źródeł, uwaga państw należących do tak zwanej północy, do których zalicza się Niemcy, Polskę, Holandię i Danie. będzie w pakcie większa niż tzw. krajów południa. No, ale co wam mogę powiedzieć? Jeśli na chwilę obecną przystąpimy do euro, znaczy przyjmiemy euro, yy, gospodarka będzie w zapaści. I to nie chodzi już o to, że zmieni się waluta i będzie trzeba się pieprzyć z tym, żeby to wszystko porozmieniać. Ale o to, że najbardziej ucierpią zwykli ludzie, zwykli szarzy, podatnicy, ponieważ nie ma się co czarować, chociaż biur narzucą jakieś tam ograniczenia cenowe, to chociaż zarobki, nie wiem, z 800 zł zmienią się na 200 euro, przyjmując kurs 4 do 1, to o tyle ceny z 4 zł nie spadną do złotówki, a na przykład złotych dwóch. ponieważ e, nie będzie.. Nie kaćmy się, ludzie chcą zarobić, a zmiana waluty jest właśnie taką okazją dobrą do zarobku. No, dlatego Panu Tuskowi gratulujemy inteligencji i znajomości wolnego rynku. Tak, wolnego i znajomości rynku. Polsce akurat niezbyt wolnego. No, ale cóż. Yy, I co wam jeszcze mogę dodać? Dostałem maila od yy, jakiegoś użytkownika. Nie zdradzę go na wszelki wypadek. I pytał o iTunes. iTunes. No, póki co podziemia nie ma w iTunes. Może ktoś wie, jak go dodać do listy, to bym o to prosił. A... Póki co możecie to zrobić w programie ręcznie. Jeśli klikniecie na taki ten pomarańczowy znacznik, taki, taki znak dosłownie w lewym górnym rogu stronki z symbolem RSS-a, wejdziecie i skopiujcie sobie link. Tam dodacie go do programu, ja mam w akuku, żeby sprawdzać i kontrolować czy działa, a także w polcasterze. Przy czym Polcaster mam wersję darmową i nie działa, ale w wersjach płatnych słyszałem, że się sprawdza. No. To co? To będziemy kończyć. To wszystko. A na do widzenia piosenka Jacka Kaczmarskiego, która mi się podoba i jest to Marcin Luther. W ramku Wartburg, na stromy murwisku Te niemieckie przepaście i szczyty Wbrew mej woli, a woli ucisku Wyniesione pod boskie błękity Pismo święte z przekładnej łaciny Na swój własny język przekładam Ożywają po wiekach dawne cuda i czyny Matką Ewa ojcem znów Adam. Bliźnim jest mi tragiczny Abraham, Gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, Gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bez miar winy i kary surowość, brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie krytyku. Grzechy Rzym za gotówkę odpuszcza, lecz wojenna się duża rozkoszy. Papież w zbroi, w obustwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W napach katedr transakcje przeteczne, ksiądz spowiednik rozgrzeża za pilon. Tak jest było i będzie swoje dobro. Jest wieczne, lecz nie może być wieczny babilon. Z tym więc walczę ja mnich augustianin. Teolog to przytyk Bo w stolicy wołają Poganin Reformator, heretyk, polityk Tak, papieską jabłle spaliłem Lecz szukajcie miast, które on spalił Ja na wrotach kościelnych Tezy swoje przybiłem On mnie wyklążył Słowa palą, więc pali się słowa. Nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze stwórcą rozmowa, jak syn jego do drzewa przypita. Niech się gorszy pracia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta kto to. Powraca do słowa. W sumie to nie była piosenka na koniec. Żeby wam nie nudzić, nie robić jakiegoś gównianego odcinka o panu Tusku, to zadam wam pytanie... Ludzie, którzy chcą wciąż tutaj wracać, bo sądzą, że Donek działa dla dobra Polski. Otóż człowieku. Do czego ty chcesz wracać, co? Do Polski! Do której Polski? Tej twojej tamtej, też już dawno nie ma. No właśnie. Ludzie, siedźcie sobie za granicą, poważnie mówię wam, bo nie ma sensu wracać. Co, będziecie, nie wiem, siedzieć w kącie? Wolisz w kącie trzepać prącie? No, a tak poważnie to... Ech, dojeżdżam sobie do szkoły autobusem, co nie? No, jak zapewne większość ludzi. Mam 13 km i jadę jakieś 20 minut. I miałem ostatnio dwie ciekawe sytuacje. Obie jak wracałem... W ogóle jak jadę to jakoś jest nudno, nic się nie dzieje, wszyscy zaspani, masaż, bez sensu. No, ale w każdym bądź razie wracałem sobie i, i cóż, e, to było bodajże wczoraj, łeb mnie nie bolał, to wam wczoraj o tym nie nagrałem, nagrywam dzisiaj, e, siedział za mną jakiś gościu, Ludzie, Dostał, znaczy dostał, nie wiem, chyba sam zadzwonił do prawdopodobnie kobiety. I pierwsza moja myśl po, nie wiem, pięciu minutach jego rozmowy. No, pedał, no. Ploteczki, dupeczki, sranie w banie, a nie, a nie, rymcymcym. Cym. Ja bym tak nie umiał. Gada, gada, gada, nagle następuje cisza no, mhm, mm mhm. Mm No, mhm, mm mhm, mm tak, tak, tak, tak, mhm, mm no. Ty, a słuchaj, a ta ona coś tam tego, a ta z tamtą, a ten z tą, a tamci się tego... Uff. Ja nie. Ze mną. Do mnie jak zadzwonicie, to będzie od razu wam mówię konkret. Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Nie będę się jakoś nadmiernie rozgadywał. Co innego w SMS-ie, jak jeszcze mam jakąś nudną lekcję. To bardzo chętnie. 669 -733 055 to jest numer z plusa. I smsy odpisuję tylko do plusa, bo nie mam hajsu na przerypanie. Eee, ale to była jedna historia o Polakach. Was, kimioty polskie, <śmiech> was rozpoznają na kilometr. Eee, a teraz mam drugą, trochę gorszą, o wypadku Wypadek był to motocyklowy. Tu nie ma miejsca na żarty. No właśnie, aczkolwiek wkurzył mnie on jak cholera, bo miałem autobus 14.50. Do domu, kulturka. Byłbym w domu 15.10, ale... W połowie trasy był wypadek. Motocyklista przypieprzył w busa i się na nim rozpaćkał. Eee, I co? I autobus 14.50 odwołali, bo nie ma sensu, żeby stał w korku. Co nie? W sumie całkiem logiczne i, i sam tak samo bym zrobił. Ale nie o to chodzi, bo pojechał autobus e, tak zwany robotniczy, czyli 15.20. I byłbym w domu w takim razie 15.40. No to czekając te pół godziny na przystanku już mnie szlak trafiał. Ale dobra, wyczekałem. Wsiadłem do tego 15.20. I właśnie się dowiedziałem, dlaczego nie pojechał mi wcześniejszy autobus. Stałem 20 minut. Nikt nie wie o co chodzi. Eee, ludzie coś tam patrzą. Stała straż pożarna, policja... Tak w ogóle się dowiedziałem, że wypadek był, kurde, coś koło drugiej, czy w pół do drugiej, no chyba w pół do drugiej i ja pierdziele, jaka to biurokratyczna Polska, Ech. żeby, kurde, przez, nie wiem, ile, dwie godziny się zajmować takim czymś. rozumiem, tam musi przyjechać ktoś tam z prokuratury coś tam pospisywać, wszystko i tak dalej, ale sprząta się drogę i takie rzeczy się robi na uboczu, ewentualnie se zdjęcia zróbcie, a nie kurde, zatrzymujecie całą drogę i, i dupa, no I, i stoją wszyscy ludzie, ani do roboty ani z roboty wiecie co biurokraci Wypierdalać. tego kraju. Bo zaczyna mnie to denerwować. Wszędzie trzeba mieć papierek, wszędzie trzeba mieć zaświadczenie, wszędzie trzeba kurde, uzupełniać te biurokratyczne pierdoły. Potem i tak to zgubią w, w urzędach. Co za burdel! Bo jedna pani z drugą panią zamiast nauczyć się obsługi komputera to muszą wszystko przepisywać na papierki. ludzie. Jak macie okazję, uciekajcie stąd. Najszybciej jak się da. No bo... Bo co? Bo po prostu nie da się tu żyć normalnie. Taka jest mentalność ludzi. Wszystko idzie z góry. Nie? Pozdrawiam, premiera. Że wszystko trzeba mieć na papierku. Wszystko trzeba mieć rozpisane. A ja w podziemiu co? Porządek to robię. No... I wiecie co, czasami nawet trzeba mieć papiery, kurde, nie wiem, sprzed stu lat, jak się budowało na przykład dom. A jedno pytanie. A kto kurwa tyle lat faktury trzyma? No właśnie. Poza tym wyblaknie albo coś. Nie no, dobra, słuchajcie, na biurokratów jest jeden sposób. Zawsze mówiłem, że trzeba ich było do lasu, póki jeszcze czas. Tak jest, kompania zmartych oddziałów. Trochę piachu, dużo worku. Dokładnie. Ile to się nagrało? O! 20 minut równiutkie minęło. To będziemy kończyć. To był szesnasty odcinek odzie... od, od... tak. Radek, podymało cię. To był szesnasty odcinek podziemia podcastu. Proszę ciebie, słuchaczu drogi. I pozdrawiam tym razem nieosobliwą, ale stronopisarza, Pozdrawiam Paulinę, e, tudzież użytkowniczkę Andruszka. E, pozdrawiam Pink Bad Girl, która nadal nie wiem, kim jest. I, i w sumie ta mniejsza o to. E, I pozdrawiam Ewę. która się zarejestrowała chyba wczoraj. A jak nie, to będziesz miała powód, żeby się zarejestrować. No. To na zakończenie będziecie mieli Jacka Kaczmarskiego bieszczad Albo nie. Będzie w następnym odcinku. To był 16 odcinek. Prowadził Small Brother. Trzymajcie się. Cześć.